Dilimanny gisz, your boy cash in the building, WhatsApp main, mi, sugi ku, lulsty Abdul bise, numer, raz, człowieku. numerem budem, sugi ku, decyzji, sugi ku, sugi ku, chodzi, ku, sugi Ja decyzji, sugi Hallo, sugi jesteś tam jesteś tam? ku, Przerwa, no człowieka, no ale dziwne bardzo, no z dwa ja po prostu ludzi w kiepsku Cię słyszę, no ale coś no, tam, nad morzem, pod takie fale, dziwne? No dobra, no, no to ci nawilę w takim razie No wiesz, u mnie całkiem normalnie Chociaż mógłbym rzec, no wiesz, nieprzewidywalnie Jesteś, można się wściec, myślałem, że przerwało, a to wiatr i deszcz Tutaj klimat, klasyka, zima w mieście, najlepiej wchodzi po Taktyka, czas wolniej na spierdala taktyka przetrwania w tym mieście dla mnie. Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz ale przecież dałem pani 20 złotych. No jak, no przecież 10 złotych we no pieniądze, bo pani dawno. nie żartuje, no ale przecież wydechy no, no, pani dawałem, pan, no? no co pani, no? Oj panie, daj pan spokój, już daj pan spokój. Oj, Na czym to skończyłem? Ha, dla mnie to norma, dla niektórych próba Idzie się przyzwyczaić, tak proforma w klubach Coraz lepiej, ochrona już, tak nie klepie Tylko gówniarstwo koło stawia czoło i klepie Tak to bez zmian, wszyscy zdrowi, luz ogruje Powie, co u ciebie, lepiej kiesz wiesz co już u mnie? Yes yo, numer w Spacer moją ścieżką, nie jest prosto kwestią To co mam na bani, to pierdelony hałas Emocje i akcje od zaraz i naraz Ej, yo Czekam a spadnie jak In pustynny deszcz. To co musimy zrobić, ziom to mikrofonu test. test Reprezentant miasta trój Od 8 do 16 ja uic tym Nie to nie styl mój, pieprzyć system laso Ziom znasz to, dla mnie to abstrakcja jak Picasso I wiesz jak jest jak nie jesteś przy tym, co ty chcesz To robi sobie tylko w bani sznyty Więc yo, robię bity I piszę słowo, na pewno słyszysz to W słuchawce teraz, bo leci obok I kiwasz głową, tak to leci Ziom, i u mnie to niezmienne Jak mój zmienny flow Ejo, ostatni czas to Pierdelony koszmar, czasami myślę Ile jeszcze znieść można po Kobycina, jak przyszła Tak posła. tracę koneksję z ziomkami Co znam latami, mam to Na pani czas kruszy Frakcje, czas obnaża, bo czas stwarza sytuację. Chwyć czas już, by z dwóch zrobić N. swoje Pozdroze, studia numer. Już wiesz co jest, hey, hey, hey, hey, hey, hey, okay. hey, pula, pula